Play again. Wszystko co jest być i tajemniczy Książki film, komis, nasyka, innowość, i filmy, gry i komiks, klasyka i nowość, i gniew. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 4 stycznia 2025 roku. Słuchacie właśnie 532 nawizanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z wami gospodarz nocnej audycji Szymon Szymaścieśliński. Wybiła północ, a wysłuchacie audycji The Scream na 189 16 FM. Są lata 80., dokładnie 3 września 1987, a my nazywamy się Forest Nash i trafiamy do małego miasteczka Gallows Creek, gdzie psy pupami gwiżdżą. Wydaje się, że nasza praca nie ma sensu. Wcześniej nasz głos znały miliony, teraz zaś prowadzimy nocną audycję dla garstki słuchaczy. Los jednak spłatał nam figla i kto wie, czy to nie będzie najważniejszy występ w naszym życiu. Seryjny morderca zabija szeryfa i rani jego zastępczynię. Dyspozytorka 911 udaje się do sąsiedniego miasteczka po posiłki, a my zostajemy nowym operatorem linii ratunkowej. Nocna audycja muzyczna staje się linią alarmową dla każdego, kto posiada informacje o mordercy, a ten właśnie wpadł w szał zabijania i tylko my możemy go powstrzymać. Tak właśnie prezentuje się punkt wyjścia dla gry Killer Frequency, którą dziś dla Was omówię. Dostałem ją na urodziny w ubiegłym roku, w 2024, od Tomka, od Iszkariota Iszka, z trzeciej kroniki, z podcastu Trzecia Kronika. No i tak czekała na omówienie. Mando mi zrobił dosyć szybko grafiki, bo ja chciałem ją przejść. I teraz w święta 2024 w końcu się udało. Producentem i wydawcą jest niekoniecznie kojarzone z grozą studio Team17, twórcy Warmsów, The Escapist czy Overcooked, tym razem wzięli się za pierwszoosobową grę Puzzle Adventure, a więc chodzoną przygodówkę z łami główkami, której fabuła, jak słyszeliście przed chwilą, opiera się na ataku slasherowego mordercy. My jesteśmy w tej grze DJ-em radiowym, i operatorem 112, odbieramy telefon od słuchaczy, zbywamy pranksterów i pomagamy osobom w potrzebie, by przetrwać jakoś razem ze społecznością miasteczka tę noc. Pracujemy dla stacji KFAM i prowadzimy audycję The Scream. I ta nazwa nie jest przypadkowa, bo fabuła Killer Frequency ma wiele wspólnego właśnie z serią Scream, z krzykami Cravena ale i z wieloma innymi horrorami. Ja nie spodziewałem się absolutnie tego po ekipie z Team17, ale naprawdę odrobili pracę domową i wypełnili całą tę grę toną horrorowych nawiązań. Oczywiście sam punkt wyjścia nawiązuje chociażby do mgły Carpentera, ale to absolutnie nie wszystko. Przy recepcji w naszej radiostacji znajdziemy wykładzinę znaną nam z Overlook Hotel, z lśnienia. Jedna z dzwoniących nazywa się Kerry, a w mieście znajdziemy zakład samochodowy Christine's, cmentarz West Gallows, tak, West Gallows Cemetery, czy King Avenue. Mamy więc, ile, pięć nawiązań do Kinga, do twórczości Stephena Kinga? Poza tym jedna z postaci na przykład nazywa się Ant Williams. Mamy też bohaterów o nazwiskach Stein czy Campbell. Poza tym znajdziemy wizualne odniesienia, nawiązania do Piątku XIII, do Martwego Zła, do Malignant Jamesa Wana, do Smile, do Creepshow. W naszej kabinie DJ-skiej mamy wielką mapę miejscowości na ścianie tego Gallows i znajdziemy na niej hotel z Kazuo Mezus Horror Theater bibliotekę imienia Clive'a Barkera jeden z protagonistów zresztą ma na imię Clive, tak? Biblioteka jest po prostu imienia Barkera. Znajdziemy tam sklep Ripley Records czy kościół świętego Jasona. Poza tym też miejsca nawiązujące do Infinity Pool, sklepiku z horrorami, Videodrome, Visiting Hours czy Silent Hill 2 oraz ulice o nazwach typu Hedonfield Road, Craven Street, Carpenter Avenue, Mason Lane, McCready Street, Pile Street, Romero Street i wiele, wiele innych Nawiązujący oczywiście do pisarzy, reżyserów czy postaci z horrorów, a jeszcze oprócz tego mamy biuro z wielkim plakatem I want to believe. Tak więc fani horroru powinni mieć frajdę z samego zwiedzania radiostacji, poznawania kolejnych postaci czy analizy mapy na ścianie naszej kabiny radiowej, no ale oczywiście także ze śledzenia fabuły. Szybko okazuje się w niej, że w latach 50. w miasteczku pojawił się seryjny morderca, który po dokonaniu zbrodni skoczył do rzeki i ciała nigdy nie odnaleziono. Mamy więc zagadkę z przeszłości. Zapisał się w historii jako gwizdzący mężczyzna, gdyż w trakcie dokonywania mordów wygwizdywał za każdym razem jedną i tę samą melodię. 10 lat później lokalna drużyna piłkarska, tak e, dzieciaki z koleżu, zorganizowali imprezę, w trakcie której ponownie pojawił się gwizdzący mężczyzna lub też jego kopiket i życie stracił wówczas jeden z uczniów. A teraz, 18 lat po tej tragedii, ktoś znowu zabija. Czy to ten oryginalny zabójca z 58, który przeżył i powrócił, a może naśladowca, a może to jednak głupi żart? No tego dowiecie się już w toku rozgrywki i muszę przyznać, że rozwiązanie zagadki jest ciekawe i rzeczywiście nawiązuje do tradycji zapoczątkowanej przez krzyki. To nie jest po prostu zwykły finał slasherka, tylko to jest finał slasherka krzykowego, gdzie te pierwsze tropy okazują się mylne, wszystko jest strasznie pokręcone, a w finale puzzle wskakują na swoje miejsca. Dochodzi do emocjonującej konfrontacji z mordercą, no i dzieją się rzeczy niestworzone, ale wszystko właśnie fajnie ze sobą współgra. Ten finał był dla mnie naprawdę bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Przede wszystkim Killer Frequency trzyma w napięciu niczym thriller, ale nie jest szczególnie straszny jako horror, gdyż my sami jesteśmy przez większość czasu zamknięci w kabinie w radiostacji. No i gdy ktoś dzwoni do nas i mówi, że morderca właśnie tam się czai pod jego domem, no to my się czujemy bezpiecznie, no bo jesteśmy gdzieś tam dalej. To jest małe miasteczko, pewnie ten morderca mógłby podejść do nas, jakby chciał, czy podjechać, no ale w tym momencie tego telefonu bardziej się przejmujemy tą postacią, która do nas dzwoni, a nie jakoś sami odczuwamy Lęk. To napięcie wynika właśnie z naszej odpowiedzialności za życie i przyszłość naszych słuchaczy. Dzwonią do nas ranni, umierający lub osaczeni, a my musimy doradzić im, co zrobić, by przeżyli. Czasami trzeba przekazać np. Na nastolatce rady odnośnie opatrzenia dwóch poważnych ran ciętych, Innym razem trzeba znaleźć na biurku koleżanki w radiostacji mapę lokalnej atrakcji turystycznej w postaci labiryntu i spróbować wyprowadzić z tego labiryntu zagubionego chłopaka. A jeszcze innym razem trzeba wykminić, jak podstępem wysłać pijaną młodzież do domu kobiety osaczonej przez bieżącego mordercę, by spłoszyć właśnie faceta i uratować kobiecie życie. Jak wspomniałem, przez większość czasu siedzimy zamknięci w naszej kabinie ale nie przez czas cały. Tak Są momenty, kiedy ją opuszczamy i zwiedzamy radiostację lub nawet wychodzimy na zewnątrz i wtedy bywa emocjonująco, zwłaszcza, że gra opiera się na kilku jumpscares, przy których ja mocno skakałem. Tak, Tutaj są momenty kiedy zdarzyło mi się też jęknąć, krzyknąć i podskoczyć. I najzabawniejsze jest to, że są momenty rzeczywiście jakoś tam straszne, ale też raz przechodząc przez piwnicę, w oskryptowanym miejscu zahaczamy o butelki, tak? I słychać tłukące się szkło. <śmiech> to ja chyba wtedy po prostu najmocniej no właśnie, zawyłem z przegrania. Chociaż tak naprawdę nic złego się nie stało, no ale Jumpscare zadziałał OGM na słuchawkach i Wam też to polecam. No dobrze, ale poza tym, że ja się śmieję, to to brzmi pewnie dosyć poważnie, mrocznie, ale tak naprawdę ta gra zawiera sporo humoru. Dlatego będziemy się śmiać regularnie w trakcie rozgrywki, bo nie każdy telefon to sprawa życia lub śmierci. Tych telefonów jest cała masa. Mamy kilkunastu dzwoniących i dzwonią też do nas pranksterzy, wspomniana pijana młodzież, nadęty kandydat na senatora, czy właściciel pizzerii, który wykorzysta każdą okazję, by zrobić sobie darmową reklamę. I ten ostatni Jesus, on jest tak irytujący, że trudno go znieść, ale też trudno nie parsnąć śmiechem, gdy mamy gościa, który absolutnie nic sobie nie robi z ataku mordercy i po raz kolejny dzwoni do radia i wspomina o tym, jaki to genialny lokal prowadzi, by właśnie tę darmową reklamę sobie zafundować. Tak więc Killer Frequency to slasher, ale mocno komediowy. Wszystko jest w ogóle mocno zanurzone w takim lekko kampowym sosie z lat 80 kiedy to też rozgrywa się akcja tego, tego filmu, chciałem powiedzieć, tej gry. I to już tutaj doskonale zgrywa się ze sobą. tak? Ta odrobina kampu, komedii, ale też i napięcia wynikającego z zagrożenia, które spotyka kolejne postacie. Też przez to, że to jest taki miks, to dubbing nie musi być nadmiernie poważny. Gdyby cała ta fabuła była tak w stu na poważnie, to pewnie ciężko by to było w ogóle odegrać, tak? A tutaj wszystko zostało nagrane profesjonalnie, ale jednak nasza ekipa, czyli Forest, nasza avatar i producentka Peggy, która siedzi w kabinie obok, oni nie wpadają w panikę. Prawie nie tracą nad całą kontroli, poza tam pojedynczymi momentami, no chyba, że nam idzie bardzo źle, no to są też momenty załamania. I ja za pierwszym razem starałem się zrobić, osiągnąć dobre zakończenie, czyli sprawić, by wszyscy przeżyli i wtedy w miarę byli racjonalni od początku do końca. To jest troszkę sztuczne, ale akceptowalne w ramach konwencji, no bo umówmy się w slasherach, czy w ogóle w horrorach ludzie często widzą jakieś straszne rzeczy, na przykład jak ktoś sieka ich przyjaciół, a po chwili są spokojni i kminią jakiś plan. No tutaj mamy do czynienia z czymś podobnym. Tak w obrębie konwencji to jest całkowicie akceptowalne. No dobrze, więc fabuła trzyma w napięciu, potrafi też rozbawić, a co z rozgrywką? W końcu mówimy o grze wideo. No i tutaj zaczynają się problemy. Zwłaszcza na samym początku czuć, że gameplay jest mocno, mocno ograniczony. Możemy chodzić, podnosić, opuszczać lub rzucać przedmiotami, otwierać drzwi, naciskać przyciski, wybierać opcje dialogowe i to w sumie tyle. I to też nie jest symulator chodzenia, gdyż przez większość czasu stoimy tutaj przy radiowej konsolecie z lat 80., jesteśmy w naszym pomieszczeniu do prowadzenia audycji. Tak, no mówię, w kabinie no to jest taki pokój, niby tam wygłuszony tak z konsoletą i ta jest zrobiona z pomysłem i no jak na grę komputerową to to się sprawdza bardzo dobrze, bo mamy magnetofon, do którego wkładamy kasety Mamy winyle, które odpalamy na gramofonie. Mamy panel ze stałymi dźwiękami do wykorzystywania w audycji, dźwiękami typu śmiechy, jingle, jakieś badum cy, aleluja i tak dalej. Mamy przełączniki głośności dla każdego źródła dźwięku i oczywiście przełącznik między dwiema liniami telefonicznymi i kabiną naszej producentki, która towarzyszy nam przez całą noc. Nazywa się Peggy, siedzi w pokoju obok, widzimy ją przez ścianę. Czy przez ścianę, no przez szybę w ścianie. To wygląda tak, że odbieramy telefon, klikając odpowiedni przycisk na konsolecie, wybieramy opcje dialogowe, ratujemy życie lub pomagamy umrzeć, potem odpalamy płytę z muzyką, dajemy zajawkę płyty, którą puszczamy. Tutaj mamy rocka, elektro, jakieś synthwave'y, Przegadujemy to, co się dzieje w miasteczku z naszą producentką, przegadujemy co tu dalej począć, odpalamy reklamę z kasety magnetofonowej, odbieramy kolejny telefon i rzucamy zgniecionymi kartkami papieru do kosza. Dosłownie, przy konsolecie mamy nieograniczoną ilość zgniecionych kartek papieru a naprzeciwko nas stoi kosz na śmieci z doczepionym koszem a la takim do koszykówki i w trakcie rozgrywki możemy rzucać kulkami papieru do celu. I to był genialny pomysł. Fabuła jest spoko, ale dialogów jest tutaj tak wiele, że momentami Killer Frequency zamienia się w visual novelkę, tak, tylko że wszystko słyszymy, a nie czytamy. Mamy no de facto grę narracyjną z opcjami dialogowymi, dlatego takie dodatkowe zajęcie dla gracza naprawdę jest istotne. My niby możemy po tym pomieszczeniu troszkę chodzić, tam podnieść jakiś kubek, słuchawki czy coś takiego, ale tak naprawdę powinniśmy stać cały czas przy konsolecie, żeby szybko reagować żeby odpalać tę muzykę, reklamy i tak dalej, włączać dzwoniących na fonie, ale też tylko w tym jednym miejscu pojawiają się opcje dialogowe. Pewnie, żeby nam nie wchodziły, nie wiem, w ścianę czy coś takiego, no to one zawsze są przy konsolecie, więc de facto nie powinniśmy od niej odchodzić, a to oznacza, że przez większość czasu gry Stoimy w jednym miejscu, więc to dodatkowe zajęcie jest istotne i jeszcze mamy menu, które podlicza nam nasze celne rzuty oraz znalezione w radiostacji dodatkowe nagrania muzyczne czy z reklamami. Więc te, te punkty są bez sensu. Nawet nie ma achievementu. Potem się okazało, gdy grałem, myślałem, że może trzeba ileś tam zdobyć, żeby coś wyskoczyło, ale nie, nie ma żadnego aczyka, ale i tak to jest przyjemne, no bo tutaj słuchamy, tak, wybieramy opcję dialogową, gramy konsoletę, ale przy okazji też, żeby no nie czuć znużenia, możemy sobie porzucać i pozbierać punkty. W dodatku to jest gra, w której nasze wybory mają znaczenie. Tak? Dzwoniący mogą umrzeć lub przeżyć i my mamy też opcję zapisu. Więc jeżeli kogoś zabijemy przypadkiem i chcemy powtórzyć sekwencję, no to jest taka opcja. Można wczytać zapis i wybrać inne opcje dialogowe, ale nie da się tego przyspieszyć. Tak? Cały czas trzeba przejść przez całą sekwencję. Czasami one są krótkie, ale czasami te trwają kilka minut ładnych i wtedy to rzucanie kulek papieru naprawdę ratuje grę i pozwala gdzieś tam bez bólu przebrnąć przez powtórkę z rozrywki. No i mamy też chodzenie po radiostacji. tak? W toku rozwoju fabuły dostajemy dostęp do kolejnych pomieszczeń i ono jest całkowicie ok. Sterowanie jest ciutko ślawe, o wiele lepiej steruje się myślę myszką i klawiaturą niż padem, ale już zwiedzanie budynku jest przyjemne, przy czym nie do końca współgra z fabułą, to czy. Może to rozwinę. Cała radiostacja jest fajnie zaprojektowana. Mamy tam masę właśnie isteregów, nawiązań do horrorów, no gdzieś tam w sensownie skonstruowanej, zaprojektowanej przestrzeni. Tylko niekoniecznie powinniśmy ją zwiedzać, bo w toku fabuły dochodzi do różnych tragicznych wydarzeń i na ogół, gdy czegoś szukamy, w naszej radiostacji, no to goni nas czas tak? powinniśmy ratować czyjeś życie, więc zwiedzanie niekoniecznie współgra z tym wymuszonym na nas pośpiechem jest też achievement za przejście gry w 4 godziny ja się bardzo starałem go zdobyć, ale brakło mi, czy nie brakło, no przekroczyłem te 4 godziny o 10 minut więc no byłem bardzo niezadowolony chociaż i tak jak na pierwsze przejście to był bardzo, bardzo dobry czas no dobrze Podsumujmy to nagranie. W grze Killer Frequency mamy dobrze odwzorowaną estetykę lat 80. Obsługujemy sprzęty z epoki, ten wspomniany magnetofon, gramofon czy stary komputer i rzeczywiście czuć tutaj też wizualnie klimat tamtej epoki. Zwiedzamy sporą stację radiową z licznymi, fajnie zaprojektowanymi pomieszczeniami. Fani horroru znajdą tutaj masę odniesień do filmów, gier czy literatury grozy. W toku fabuły odkrywamy zagadkę zbrodni, która być może powiązana jest ze sprawą sprzed 18 czy 28 lat bodajże. Intryga jest zdrowo pokręcona, ale na koniec wszystko się dobrze spina. Czuć tutaj bardzo mocno ten vibe krzyku. No i co najważniejsze, nasze wybory mają znaczenie, może nie każdy jeden pojedynczy, ale całościowo jest wielu dzwoniących i ich życia rzeczywiście zależą od nas, od tego czy im poradzimy z sensem czy nie, czy wykorzystamy wskazówki, które znajdziemy w radiostacji, czy też będziemy, nie wiem, strzelać. I losowo doradzać różne rzeczy. Czasami te nasze podpowiedzi są bardzo logiczne, tak i po prostu dorosła, gdzieś tam zdrowa myśląca osoba wykmini nawet część rzeczy. Czasami no, trzeba mieć jakąś pomoc znalezioną w naszym miejscu pracy. W obu przypadkach te nasze zagadki i wybory raczej oceniam na plus. Niestety. No Muszę podkreślić jeszcze raz, że gracze szukający mocnych wrażeń i akcji mogą się od killer frekwencji odbić, bo gdyby nie to rzucanie papierem do kosza na punkty, to sam pewnie nie wysiedziałbym całego jednego posiedzenia, tak bo chciałem przejść to na jedno posiedzenie. Myślę, że raczej nie warto sobie tutaj robić dłuższej przerwy, no na raz, na dwa razy, na jeden wieczór, dwa, trzy. Trzeba to przejść, by nie pogubić się w fabule, docenić finał i dostrzec foreshadowing. No i gdyby nie te papierki, to mogłoby być ciężko. Jeżeli lubicie angielskie audiobooki, czy wizualnowelki, będziecie się bawić doskonale. Jeżeli jak ja wolicie akcję, ale lubicie mimo wszystko krzyki i slashery w ogóle, no to na początku trzeba troszkę zagryźć zęby, ale po godzinie już będzie się więcej działo, tak historia was wciągnie jakoś dotrwacie do końca. A jeżeli nie cierpicie przegadanych gier, czy wizualek, no to odpuśćcie sobie Killer Frequency i nie wiem, odpalcie jakiś film czy jakąś inną grę. No, bo w przeciwnym wypadku to was odrzuci w przeciągu 30 minut i tyle. W swojej klasie to jest jednak bardzo dobra gra. Mnie to jest ciężko tak globalnie polecać. No bo. Jeżeli na co dzień nie wiem, lubicie sobie pobiegać, postrzelać i tak dalej, no to tak jak mówię, pewnie się odbijecie, ale w swojej klasie to jest jakieś 8 na 10. Tutaj minimalnie można by to stagowanie może dopieścić, ten gameplay lub troszkę zmienić, ten początek może troszkę rozmaicić, żeby początek był kapkę bardziej atrakcyjny, ciekawy. Ale to są takie pierdoły. Niecałościowo to jest rzeczywiście dobra, solidna produkcja z fajną fabułą. Ja po wczytaniu kilku sejwów dałem radę zrobić przejście z uratowaniem wszystkich. Teraz muszę zrobić przejście, w którym wszyscy giną. I powiem wam, że bardzo mnie ono ciekawi, gdyż nagrania zgonów były całkiem niezłe, całkiem mocarne. Ta gra całościowo no, nie jest straszna. Ona trzyma w napięciu, ale to nie jest Resident Evil 7, tak, gdzie będziecie drzeć się co chwila <śmiech> i walczyć o przetrwanie po prostu w pocie czoła. Ale no, ze dwa razy mnie zatkało, gdy zginęli moi słuchacze, moi dzwoniący. Więc teraz czas, by zginęli wszyscy. I to myślę zakończę. Dziękuję Wam za uwagę i tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.